hitto kanwa shichu no michi no naka no kizu o hirogete I'm gonna light like you right now. the of fire fan. Się ja, Dżiraja Ropuszy Mędrzec Nie ulegam urokom kobiet To one ulegają mnie <śmiech> Dobrze jednak wiem, że nigdy nie zrozumiecie osoby mojego formatu Czy, że dziewczyna do ciebie mrugnie, a padasz przed nią na kolana. Dałeś się nabrać jak małe dziecko! Muszę przyznać, że trochę mnie rozczarowałeś. Sprośny dziadek o rozumie pięciolatka. Trudno uwierzyć, że jesteś jednym z trzech legendarnych Sanninów. O -o -o! Wiecie, kim on jest? E, nie dajcie się zwieść pozorom, ani słowom tego brzdąca. Widzę, że udało ci się ją uwolnić od naszego genjutsu. Tylko tchórz zrobiłby coś takiego. Rzuciliście na nią urok przy pomocy Sharingan? Wszystko po to, by oddzielić mnie od Naruto. Rozdzielić nas? Po co? Wiem, że to właśnie jego szukać. O dziewięciu ogonach w Naruto. To jego chcecie znaleźć. To dlatego Kakashi o wszystkim wiedział. Już rozumiem. Ty mu to powiedziałeś. Masz rację. A Katsuki szuka właśnie Naruto. Teraz go mamy. A? co się dzieje? Nie dostaniecie go! To się okaże. Dobrze się składa, bo wyeliminuje was obu za jednym zamachem. Nie wtrącaj się! Nie wtrącaj się. Jedyną osobą, która może go wyeliminować... Jestem ja! Nienawiść ucicha. Ostatni z klanu. zukę? oczywiście zemsta. Odejdź, w tej chwili mnie nie interesujesz. To Twój błąd! Zasłukaj nie! Już po tobie! Nie, Naruto! Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! No? Mówiłem ci, że całe życie czekałem na ten dzień, na tę chwilę. To moja walka! Jeszcze nie koniec. Nie jest w stanie nic zrobić. To, to jest... moja... walka. Niech będzie. Hmm? Słyszałeś, starcze. Ten pojedynek to ich sprawa. Niech załatwią to między sobą. Nareszcie cię mam. Przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło. Jak to możliwe? On nie zna litości. Co ja robiłem przez ten czas? Wszystko na nic? <gry> To miejsce, znak. Tak. To nasz dom rodziny. Jesteś słaby, bracie, lecz za dwadzieścia godziny. Ciociu, Wujku... będziesz jeszcze słabszy. Nie! Nie! Uciekaj. Raduj swoje żałosne życie. Nie będę dłużej czekał! Co to? Co się dzieje? Sztuka ninja. Szabia pułapka. Zostaliście połknięci przez kamienną ropuchę. Przyjaciele, witajcie w brzuchu bestii. Jej żołądek jest bardzo wrażliwy, więc lepiej uważajcie. Właśnie zredukowałem was do roli ropuszego obiadu. A, to jest bardzo dziwne. Naruto, A? nie ruszaj się. Bądź spokojny. Zaufaj mojemu jutsu. I same chodzi. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wszystko na nic. Nie ma na świecie ninja, który przeżyłby pobyt w tym żołądku. Nie odwracaj się. Goni nas góra mięsa. Jest za szybka już po nas. To na nic! Hej! Co się stało? Obaj uciekli. Dokonał niemożliwego. Przebił się przez ścianę. Widzę, że znowu uciekamy. Ale dlaczego? Bez obaw dopadniemy Naruto we właściwym czasie. Zresztą... Będzie najlepiej, jeśli znajdziemy miejsce, w którym zregeneruję moje siły. Tsukuyomi, połączone z Amaterasu, nadwątwiło moją energię. Co to właściwie jest? Jakiś czarny ogień? Cofnij się! A! Jak oni to zrobili? W jaki sposób uciekli? No i te czarne płomienie. Spalili kamienną ropuchę, która sama potrafi pluć ogniem. To potężne jutsu. A? Proszę. Jutsu pieczęci! Pieczęć ognia! Już! Dobrze. Póki co to powinno wystarczyć. A teraz Sasuke. Sasuke! Ech! What you Huh? Yeah. huh? Uh, I Widzę, że się chyba trochę rozpędziłem. Bardzo się śpieszyłem i nie zdążyłem się przyjrzeć. Użyłem opaski, żeby wyjrzeć zza ściany i zobaczyłem tylko dwie tajemnicze postaci, więc... Zaraz to załatwię! Wiesz co, Gaj? To kiepski sposób mówienia przepraszam. Przykro mi, to zwykłe nieporozumienie. Chyba raczej głupota. Ale trudno. Musimy zabrać Sasuke do lecznicy. Tak. Jest w złym stanie. Wszystko przez Jutsu, które użył Itachi. Może to samo zastosował przeciw Kakashiemu? Ale przecież to nic poważnego, prawda? Fizycznie nie, ale martwię się o to, co zrobiono z jego umysłem. Koniec! Dlaczego Sasuke nie zasłużył na coś takiego? Pora wziąć się do roboty. Od razu. Przyznaję, że dałem im się przestraszyć, ale koniec uciekania. W końcu to mnie szukają, tak? Więc teraz dostaną właśnie to, czego chcą! Huh. Ładna przemowa, ale obawiam się, że nie miałbyś z nimi szans. Oni są w innej lice. Co by się stało, gdybym się nie zjawił? Musiałem dać z siebie wszystko, żeby ich przepędzić. Więc co? Mamy tu siedzieć bezczynnie, czekać, aż znowu zaatakują? Co to za strategia? Ucisz się! Ja... <śmiech> Nie dałem ci głosu. Przepraszam, Gaj. Chciałem, by Sasuke sam stoczył tę walkę. Ech, powinienem był interweniować wcześniej. To musi być Jutsu, którym wcześniej zaatakował Kakashi'ego. Nie wiemy, jak to się skończy. Co? Kakashi-sensei?! Straszne widzieć jak nasi uczniowie padają w bitwie. To jak tracić kawałek własnej duszy. Potrzebujemy prawdziwego specjalisty, mistrza sztuki medycznej, szybko. Masz rację. Jesteśmy tu właśnie po to by znaleźć tę kobietę. A? Kobietę? A To chyba nie... <śmiech> Co? Co chcesz z tym zrobić? Tak, mówię właśnie o niej. Należy do Sanninów. To królowa pijawek i eliksirów. Słuchaj, Shizune. Nasz pech się skończył. Teraz zaczniemy wygrywać. Beznadziejna hazardzistka i mistrzyni lecznictwa, pani Tsunade. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Michał Urzykowski. Dźwięki, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Paweł Szczesny, Adam Pluciński, Marcin Przybylski, Zbigniew Konopka, Janusz Wituch i inni. Jedzenie, gry i nagrody. Uwielbiam festyny. Świetnie, ale oddaj mi swój portfel. Zajmę się nim. Że co? Dla ninja trzy najniebezpieczniejsze rzeczy to pieniądze, hazard i kobiety. Nie chcę, żebyś miał problemy. Zamierzam dobrze się bawić i nikt mnie nie powstrzyma. W następnym odcinku początek nowego treningu. Będę silny! Czuję się jakby była ze mną niańka.